Na spotkaniu w Waltry, co najbardziej mnie uderzyło, że bardzo dużo się mówi o tych czynnościach serwisowych takich dnia codziennego. Rzecz bardzo niedoceniana, tak naprawdę jednak samodzielne doglądanie sprzętu, samodzielny serwis. No, Częstokroć decyduje o tym, że ten sprzęt jest niezawodny. Jak rozumiem w traktorach Waltry jest to troszeczkę chyba prostsze, mniej czasochłonne. No, tak jak Państwu mogłem zaprezentować na ciągniku, jest to, są to czynności, które przy przeglądzie codziennym sprowadzają się do kilku minut. Daje nam to gwarancję tego, że operator nie będzie miał jakich oporów, jakichś oporów z wykonaniem tego, nie będzie miał jakichś oporów e, związanych z presją czasową, ponieważ robi to szybko, wygodnie. a Jeżeli tego dokona, to obniża możliwość czy ryzyko wystąpienia jakichkolwiek usterek z tytułu zaniedbania tych, tych przeglądów. E, co więcej, robiąc to szybko, mniej czasu spędza przy ciągniku, więcej czasu na polu, w ciągniku. I gdyby porównać z ciągnikiem, no takim no już nie nowiutkim, nie prosto z fabryki, z takim ciągnikiem, jak jeździł w większości polskich rolników, czy tego tych elementów, tych punktów, które musimy sprawdzić, czy ich jest więcej, mniej? Powiedziałbym, że punktów być może jest ta sama ilość, ale rzecz w tym, jak szybko możemy je wykonać, jak konstruktorzy zadbali o to, aby nie nastęczało to nam żadnych kłopotów. Jest to kwestia powiedzmy jakichś szybko złączy elementów mocowania czy też wyprowadzenia pewnych. pewnych, pewnych Elementów na, wierzch. elementów na wierzch jak powiedzmy te miarki oleju prawda, i tak dalej To przypomnijmy jeszcze raz co każdy posiadacz bo niekoniecznie właściciel, ale co każdy posiadacz codziennie ciągnika, który codziennie musi zrobić. No musi na pewno zalać ciągnik paliwem, na pewno musi dodać Edblue, musi sprawdzić poziom oleju silnikowego, musi, musi sprawdzić poziom oleju chłodzącego, musi sprawdzić poziomy oleju hydraulicznego i przekładniowego. Oraz musi dokonać takiego ogólnego, wizualnego przeglądu ciągnika, prawda? Czy nie pojawiły się jakieś niepokojące objawy. No właśnie, a też ciśnienie na kołach jest dosyć istotnym tak, jest, elementem. Jest, jest, I to jest, często istotne. chyba zapominane, zapominane jest. Zapominane jest, jest, jest zdecydowanie przez naszych operatorów, którzy często narzekają później na to, że a to trakcja nie taka, a to to, a to się, a rzeczywiście dopasowanie Ciśnienia właściwego ciśnienia do odpowiednich prac jest bardzo istotne. Należy no z dwojga złego chyba lepiej, jeśli ciśnienie jest za małe, bo lepsza przyczepność, mniejsze ugniatanie. Jeżeli mówimy o wielkości ciśnienia, na pewno, na pewno tak, jak Pani powiedziała. Co więcej, większość producentów w tej chwili bardzo redukuje już ciśnienia w ogumieniu, które, którego mogą występować. Mam przykłady takich producentów, którzy, w których ciśnienie pracy jest poniżej jednego bara. Opona naprawdę rozkłada się jak taki placek na ziemi, zdecydowanie porawiając swoją atrakcję, swoją zdolność ciągową. Do czego jednak wielu klientów ciągle nie ma przekonania, uważa, że to nie jest właściwe ciśnienie, że to nie jest właściwe ułożenie opony na podłożu. że tak trochę podchodzą jak do samochodu, że ta opana musi mieć swój kształt, tak, tak musi być zanapompowana. Za dokładnie, dokładnie, dokładnie w ten sposób do tego podchodzą. Jeśli chodzi o te inne czynności serwisu już wykonywanego właściwie przez serwis, przez serwis, mhm, serwisanta, a nie przez użytkownika, tutaj z 500 do 600 godzin został zwiększony mhm. odstęp od uruchomienia do pierwszego, do pierwszego przeglądu. Jakie to ma tak naprawdę znaczenie praktyczne? Bo to jest raptem 100 godzin, no to i tak i tak w ciągu pierwszego roku to trzeba zrobić. To jest raptem 100 godzin, ale te 100 godzin to oznacza obniżenie kosztów w stosunku do 500 godzinnego okresu między przeglądami o 20%. Bo to jest 20%, 100 godzin z 500 to jest 20%. W związku z czym te koszty poszły automatycznie na każdą godzinę pracy poszło 20% w dół. Ale to w praktyce jest przyspieszenie, o, wydłużenie tego okresu do przeglądu o ile? O miesiąc? To 100 godzin może to być około miesiąca, to oczywiście będzie zależało od rodzaju pracy, natężenia pracy w danym gospodarstwie, ale to może być nawet około miesiąca, tak, zgadza się. A te kolejne przeglądy teraz co 2400, tak? tak. czyli to, to będą znowu bardziej skomplikowane, czy to będzie taki sam serwis, taki tam przegląd, jak ten pierwszy? Tutaj każdy z tych przeglądów ma swoją specyfikę. Mhm. Powiedziałbym, że oczywiście wykonujemy przeglądy co 600 godzin, czyli 600, 1200, 1800, 2400, ale każdy z nich ma jakąś swoją specyfikę i oczywiście również pewną powtarzalność, bo na przykład olej, w skrzyni przekładniowej będziemy mieli co 2400 godzin, nie będziemy go wymieniali co 1200, a co 1200 pewnie będziemy wymieniali olej w układzie hydraulicznym. Obniżenie tych, o te 20% tych kosztów, to w ciągu 3000 godzin, jak prezentowałem to podczas e, omawiania tego, tej sprawy, e, daje nam około 1700 euro, jak to było na, na prezentacji przedstawione oszczędności w ciągu 3000 godzin. To jest to, jest to co klient dostaje gratisowo, dostaje mm, w, pakiecie. No, w pakiecie, dostaje w pakiecie. Jeżeli by porównywał cenę naszego ciągnika nowego i starego, to od tego nowego automatycznie może odliczyć po 3000 godzin te. 1700 euro. jeszcze jedna sprawa, bo cały czas mamy te mityczne dwadzieścia kilka tysięcy motogodzin, o których uh -huh, uh -huh. mówimy, że jest to w pewnym sensie taka liczba graniczna, tutaj, czy remont silnika, uh -huh, uh -huh. czy, czy zużycie. Na ile właściwie tysięcy motogodzin są projektowane ciągniki Waltry? Czy to można, bo 20 tysięcy motogodzin to tak jakby przeliczyć na samochód, że to milion kilometrów. No to to dla samochodu jest bardzo no dużo, ponownie. a dla ciągnika chyba jednak nie. No wygląda na to, że nie. Chociaż ciągnik pracuje w dużo trudniejszych warunkach to pracuję z Waltrą od nastu lat, chyba niedługo będzie 20, i nie słyszałem o wielu przypadkach, gdzie ciągnik, że tak powiem, by został poddany kasacji. W bardzo niewielu przypadkach, w bardzo niewielu przypadkach słyszałem o naprawach silnika, generalnych naprawach silnika. Ale to najczęściej było spowodowane właśnie poprzez zaniedbania z tytułu obsługi okresowej. Czyli stary olej? Czyli stary olej, niewymieniony filtr powietrza, prawda dziurawy, kiedy pyłku już dostaje się hurtem do, do, do, do, do, do komór spalania, do silnika. I, I tego typu przyczyny owszem, ale o takim zużyciu się, bo i uczciwie nie słyszałem.